To przeczytamy sobie dalszy nasz odcinek rozważania z listu do Rzemian, z 12 rozdziału, od 16 wiersza do końca. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niski skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, i komu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łapnie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozrażone zgarniasz na jego głowę. Nie, dajcie, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. 16 werset. W Starym Testamencie mieliśmy sytuację, gdy był taki podatek pogłówny. Biedny nie dał więcej, bogaty nie dał więcej, biedny nie dał mniej. I to wyrażało, że w oczach Bożych każdy ma tę samą wartość z ludu Bożego. I tutaj ten fragment też pokazuje, że my mamy patrzeć na współwierzących oczami wiary. Każdy wierzący jest w oczach Bożych równo wart. Za każdego z nich Bóg zapłacił nieskończoną cenę darowując swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie siebie jednakowo usposobieni. Jeśli my nie jesteśmy tutaj jednakowo usposobieni do każdego brata i siostry, że sobie wartościujemy, że mamy bardziej lub mniej cennych w swoich oczach, no to łamiemy ten nakaz. Boża poprzeczka jest bardzo wysoko i myślę, że tutaj powinniśmy spojrzeć w górę jak nasz Bóg na to patrzy i przykład ojca i tych dwóch synów młodszy i starszy pokazuje nam, że on był jednakowo usposobiony do obydwu ale oni obydwaj poszli sobie swoją drogą i ten młodszy, i ten starszy. I nasze życie i nasze cechy powinniśmy brać od naszego Zbawiciela, który bez wyjątku miał usposobienie jednakowe, aby każdemu człowiekowi przynieść Ewangelię. Nikodemowi nie powiedział, nie powiedział nic innego, jak tylko to, co potrzebował do tego, aby on usłyszał, musisz się na nowo narodzić. To Piotra y, powiedział, że... Bądź y, spokojny? Nie, jak on powiedział do niego. Nie bój się, y, odtąd y, ludzi łowić będziesz. I y, do każdego miał to słowo, które jemu było potrzebne. I tak właśnie... Y, Piotrowi też powiedział idź preś ode mnie szatanie bo nie myślisz o tym co boskie tylko o tym co ludzkie i tu to usposobienie Boże które pokazuje nam pokazane jest w Chrystusie i On sam tym usposobieniem był to i my powinniśmy mieć takie usposobienie które właśnie jest nacechowane żebyśmy byli jednakowo usposobieni jest pomiędzy wierzącymi taka zasada, że z jednymi umiemy rozmawiać, z innymi nie umiemy rozmawiać z jednymi rozmawiamy o rzeczach prostych, z innymi chcemy rozmawiać o rzeczach tylko trudnych i tak dalej, także tego musimy się wszyscy pozbywać aby było to radością naszego Pana że mamy ze sobą, y, tą dobrą społeczność. Bo tu o to właśnie chodzi. I y, jeżeli jakiś brat czy siostra jest y, nie. Powiem tak. Y, nie idzie tak, nie chodzi tak samo jak my, to taki ktoś już w naszym, w naszym guście jest nie w porządku albo coś im z nim jest nie tak. Ale. Patrzmy bardziej oczami naszego Zbawiciela, a wtedy i nasze postępowanie będzie musiało być skorygowane. miejscu, właściwie w wielu miejscach, że Bóg nie ma względu na osobę. To chciałem przeczytać może z dziew apostolskich akurat 10 rozdział, 34 wiersz. Piotr zaś otworzył usta i rzekł teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. I tu to są słowa Żyda, który był w domu Poganina, w Neliusza. A więc człowieka, którego mógł jako żytu uważać za nieczystego. A więc Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. I tego możemy uczyć się od samego Boga, od, od Pana Jezusa, kiedy żył to na ziemi. On nie brzydził się tej nierządnicy czy kobiety lekkich obyczajów. Z drugiej strony nie unikał trędowatych, ale też kiedy był zapraszany przez faryzeuszy do domu, to też był i to nie raz. A więc był człowiekiem, który tak w, można powiedzieć i tych, którzy mieli wysokie mniemanie na swój temat i tych, którzy byli uważani za nic, nie był wrogą, czy źle usposobiony. Coś podobnego znajdujemy też w tym samym liście do Rzymian, co jeszcze jest przed nami. Ale jest ta sama myśl, 14 rozdział tego listu, wiersz trzeci. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. A więc tu chodzi też o taką otwartość w dwie strony. To znaczy, ktoś, kto może uważać się za bardziej dojrzałego, nie powinien patrzeć z góry na tych, którzy, nazwijmy, mają pewne skrupuły. Z drugiej strony ci, którzy mają różne swoje przekonania, które ich ograniczają, nie powinni patrzeć źle na tych, którzy w jakiś sposób się wynoszą, bo są dojrzalsi czy bardziej, może nie mają żadnych jakichś zahamowań co do różnych rzeczy, bo są już tacy duchowo wysoko. I teraz chodzi o to, że to my jako ludzie w Chrystusie jesteśmy kupieni tą samą ceną. Jesteśmy w równy sposób traktowani przez Pana, dlatego też i Słowo Boże wręcz potępia dokonywanie różnic ze względu na te ludzkie rzeczy, i to jest w liście Jakuba napisane, drugi rozdział, wprost jest powiedziane, bracia nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. List Jakuba, drugi rozdział, pierwszy wiersz. I to powody mogą być różne, bo osoba, która jest na przykład wykształcona może być lepiej traktowana przez kogoś, kto jest wykształcony. Czy ktoś, kto ma pieniądze jest lepiej traktowany przez kogoś, kto ma pieniądze, to tak można by się spodziewać. Z drugiej strony może ktoś, kto bardzo ceni taką e, e, ubóstwo w życiu, bardziej szanuje tych, którzy żyją w sposób taki wstrzemięźliwy. Każdy może mieć jakieś swoje własne e, kryteria, powiedzmy, e, ale tu rzeczywiście Słowo Boże nam mówi, e, żeby mieć jednakowy, jednakowy sposób e, zachowania czy myślenia wobec wszystkich. Myślę, że to automatycznie nam nie wychodzi. Tu potrzeba w tym łaski e, też tej, o której śpiewaliśmy i czytaliśmy, bo to nie idzie zgodnie z naszą naturą ludzką. Ale skoro Chrystus zmarł za kogoś, to ten ktoś jest dla mnie tak samo cenny, nawet jeśli według moich kryteriów może jest mniej wartościowy. I dlatego tu zaraz jest potem napisane, nie bądźcie wyniośli. Czy też jest napisane, nie czyńcie nic ze względu na próżną chwałę, czyli żeby jakoś wypaść lepiej. Lecz się do niskich skłaniajcie. Na innym miejscu jest napisane, wy, którzy jesteście mocni, weźcie na siebie ułomności słabych, czyli ci, którzy w jakiś sposób no, wyrośli we wierze, winni się raczej do e, tych, którzy mm, rosną wolniej, e, a może mają jakiś problem, że nie rosną. E, właśnie, żeby potrafić się mm, pochylić, to oznacza taką, no, pewnego rodzaju, taką serdeczność, otwartość. I ja osobiście tego wiele razy doświadczyłem ze strony różnych wierzących, w różnym czasie. Z taką, taką, jakby chęć, żeby coś pomóc, czy taka zachęta, jakieś słowo. Czy pamiętam, jak kiedyś byliśmy na, pierwszy raz byłem na konferencji w Dillenburgu. Tak nie bardzo wiedziałem nawet, gdzie usiąść, i taki brat nagle, wirus niestan nie zawąd, od razu żeśmy zaczęli rozmawiać, się pyta, skąd jesteś, i tak dalej. A to proszę bardzo tutaj usiąść, tu będzie, bo będziesz miał słuchawki, więc tu będzie lepiej. Zaraz zaczęliśmy rozmawiać. A potem się okazało, że to jest brat, który zaprosił wszystkich braci z polskich do siebie do domu. To był brat Bubencer. I tak y, y, okazało się właśnie, że miał takie bardzo chętne serce do ludzi, którzy, y, którzy akurat y, przyjechali z Polski. Y, y, I tak jak ja wtedy byłem pierwszy raz, więc to też jest coś takiego, brat, który no, byśmy go podziwiali ze względu na jego służbę, zakres działania, y, ale był bardzo y, taki no, y, przystępny, otwarty. Y, i też nie wyniosły. Więc możemy się, mamy się od kogo uczyć tego rodzaju postępowania. I tu jest też napisane, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Myślę, że jeśli ktoś siebie uważa za mądrego, to jest taki, to może być wielka przeszkoda w życiu, jest chyba też w przypowieściach takie zdanie. Nie uważa się sam za mądrego. Tak, I, więc e, zresztą pycha idzie przed upadkiem. Myślę, że człowiek, który tak naprawdę ma mądrość od Boga, to też e, sam nie uważa się za mądrego, e, to też ta mądrość mu to mówi. E, dlatego, e, dlatego... Prawdziwą duchową mądrość poznaje się po tym właśnie, że potrafi się w jakiś sposób ukryć czy też pochylić. W wierszu szesnastym, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. To też, spójrzmy na to tak po że jesteśmy we dwoje z kimś, brat z bratem, to też po prostu byśmy byli jednakowo usposobieni do tego, do, do drugiego po prostu tak samo. Nie właśnie, no, nie wynosili. i właśnie największym ciężarem, można powiedzieć, w tym wierszu jest, pożone nie bądźcie, wyniośli żeby się rzeczywiście nie wynosić, nie, nie musi być tak, czy to w rozmowie, czy yy, kto ma rację, że ostatecznie musi być to moje na wierzchu, bo wcale yy, no nie musi tak być, żeby do tego nie dążyć, jest to w takiej, można powiedzieć, naszej, naszej grzesznej naturze, że tak lubimy, żeby tak było nasze nasze ciało tak właśnie lubi, żeby było to moje na wierzchu, ale ostatecznie co pomyślimy, to co nam to daje, że jest to nowe, no, moje na na przykład, albo jest takie coś, że ze skrzyżowania ruszamy, równolegle są światła, dwa pasy do przodu, obok stoi, no i na przykład, kto szybciej wystartuje z tego skrzyżowania i szybciej będzie z przodu. No w ogóle tej osoby z boku nie znam, rozumiesz, co mi to daje, że tam będę szybciej wyjadę do przodu i, i, i co? Przecież nikt mi a to nie, ani nagrody nie da, nic po prostu to nie daje, co z tego, jak sobie pomyślimy, co z tego, że tak szybko wyjadę, że on sobie pomyśle, ale poszedł, to nie ma w ogóle sensu, nie, to jest, yy, nie, ma tym, nie ma w tym nic, jak gdyby żadnej nagrody za to po prostu, nie ma nic, jesteśmy, my stratnie poszkodowani, że postawimy właśnie na tym, to nasze będzie na wierzchu, tak naprawdę yy, mamy swój upadek, kiedyś Taki taki świadek, tyle już rozmawiałem z nim i rzeczywiście czuł się już taki, no, nie miał argumentów to już nie wiedział co, tu na koniec powiedział, niech pan czyta Biblię, trochę głębiej i to w sumie tak y, było, że faktycznie on przegrał, może będzie wiedział że on przegrał, rzeczywiście, że w no, tym, tym swoim trochę głębiej to już całkowicie po prostu, no upadł po prostu. Jak gdyby no, nie, miał, nie miał nic, nic co powiedzieć, tak, to, tylko tak powiedział. To, bo chciał, żeby właśnie to jego było na wierzchu. I to Jest. widziałem po prostu, że przegrał. Już sobie odpuściłem go, ale po prostu jak wracałem to w duchy się cieszyłem, że... No, yy, że jednak... No... No, nic nie trzeba po prostu na to mówić, a i tak można powiedzieć, yy, ja można powiedzieć, zwyciężyłem, a nie musiałem tego już udowadniać, bo nie, nie, nie było takiej potrzeby. Jest to, wiemy po prostu, że jest to trudno być to tak rzeczywiście zamknąć czy wysłuchać. Tak tacy po prostu jesteśmy, że no, lubimy mieć to swoje nawierzchy, ale rzeczywiście uniżać się. Jest to dobrą rzeczą. Jak na przykład e, zastanawiam to nieraz, jak e, uczniowie wyszli ze świątyni mówią do Pana Jezusa, panie, patrz co za kamienie, co za budowle. To uczniowie mówią, patrz, a Pan Jezus im mówi, A, gdyby, a czy widzicie to wszystko, nie? Dopiero Pan Jezus im, gdyby, gdyby w ogóle inaczej patrzył albo yy, zwraca im uwagę, żeby jak gdyby no, dopiero ich, można powiedzieć, zniżył ich i oni dopiero zaczęli rzeczywiście patrzeć, co, co Pan Jezus myśli, a oni wydawało się, że, że coś wielkiego pokazują Pan Jezusowi, a dopiero Pan Jezus im pokazał wielką rzecz, albo ten Szymon, co przyszła do grzesznica i, i też sobie myśli, myśli wiel, bardzo dużo o sobie, też je, jakie to... No, Jaki to on się czuł wielki, jakby wiedział, że kto jako to kobieta, to kto go dotyka, to by ten był prorokiem, to by wiedział, kto to ten. A dopiero Panie Jezu mówi mu, czy widzisz tę kobietę? A on tak ten, dopiero odwrócenie całkowitej sytuacji. Jak, jak to po prostu jest i my często, gdyby w tym, czy w rozmowie, czy w relacji jedni z drugim, tak gdyby właśnie zapominamy w tej chwili, że no, o o tych, można powiedzieć, o tych radach Słowa Bożego, tylko w tym swoim grzesznym ciele po prostu tak postępujemy źle, no i później musimy żałować, ale no, tak jak żeśmy też dzisiaj śpiewali, po prostu Bóg łaski ma się może nam darować, żeby rzeczywiście się do niskich skłaniać, nie wywyższać się. Nie jest to łatwe, ale rzeczywiście, ale jest to po prostu możliwe i Bóg po prostu to, tam napisał, to możemy to po prostu realizować. Dwa przykłady, akurat jak Marcin mówił. Pierwszy to był przykład, który opowiadała no, taka siostra Jela Reguła, e, która jak była jeszcze m, znacznie młodsza, to e, tutaj była w m, i wtedy jeszcze żył e, mój teść. I tu teść ją prowadził po sali, opowiedział e, jak to powstawało, jak to dał wszystko. E, I ona potem mówiła, się czuła taka wyróżniona, że ona taka młoda, nieznacząca nie dziewczyna, a Tutaj taki starszy brat, taki to wszystko opowiadał, tak ją poważnie potraktował i ona to tak po latach bardzo mile wspominała to wydarzenie, że to było takie, że ona, on ją po prostu w jakiś sposób tak podniósł, czy, czy, czy po prostu uczcił. Tak, tak ją po prostu poważnie jako siostrę panu wprowadził ten temat. Ale drugi przykład, mi się zapomniał w międzyczasie, może mi się przypomnieć mam tylko jeszcze na sercu ten przykład Pana Jezusa, który mówi, że jeśli ja Pan i nauczyciel umyłem wam nogi, wy winniście nawzajem sobie umywać nogi. To była historia takiego brata, który był ewangelistą. I wtedy, po tym spotkaniu, ktoś bardzo się sprzeciwiał temu, co on mówił. Niewykluczone, że to był też jakiś człowiek bieżący, w każdym razie była jakaś taka konfliktowa kwestia, czy to jest tak, czy inaczej. I w końcu ten brat, który był no, znanym ewangelistą, powiedział: Drogi bracie, niedługo staniemy przed Panem i może się okazać, że to też i ja się mylę. I to e, z, jakby zakończyło tę kwestię tego sporu. E, w każdym razie postawa tego brata, który miał już jakiś autorytet, czy lata jakiejś służby za sobą, postawa taka, której się wycofał, spowodowała zakończenie tej sprawy, bo mogliby się spierać do dzisiaj. Jeśli patrzymy na wszystko z perspektywy Ziemi, to wtedy faktycznie widać tutaj podstawy do różnic. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to wszystko, co mamy, to mamy z łaski, niezależnie od naszych zasług, to wtedy jest podstawa do tego, żeby też rozumieć, że mamy całkowicie inaczej na to patrzeć. Nie uważajcie, nie uważajcie się sami za mądrych. Tutaj jest odniesienie między innymi, tak jak już wspomnieliśmy, do przypowieści trzeci rozdział, siódmy werset. I ja przytoczę te słowa. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział to jest strona 704 w Brytyjce. I tutaj jest to powiązane z zaufaniem do Boga. Niech Cię, czytam od trzeciego wersetu. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca, wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Jest tutaj wyraźnie, jeszcze ósmy, to wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Tutaj jest wyraźnie konflikt. Jeżeli człowiek polega na własnej mądrości, to uważa, że sam może coś ocenić. Jeżeli z kolei wie, że całą mądrość ma w Słowie Bożym, to wtedy ocenia wszystko z punktu widzenia tego, co Bóg objawił. Czyli jest zresztą wielokrotnie w Słowie Bożym powtarzane, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Więc tutaj zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie, jest z tym powiązane. I w Filipian też mamy czwarty rozdział o tym wspomniane. Yy, tyle, że tutaj jest z kolei yy, z naszymi też biedami codziennego życia. To jest czwarty rozdział Filipian, strona 1270. Yy, od piątego wiersza. Yy, łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, modlitwie i błaganiach, z dziękowaniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Znowu jest tutaj wyraźnie rozum, jako y, ta druga strona w odróżnieniu od pokoju. Jeżeli swoimi ludzkimi myślami będę coś oceniał, to jest to prosta droga do kłopotów. Jest to prosta droga do niepokoju, bo y, oceniamy zawsze y, cieleśnie, gdyż mózg jest częścią ciała. Mózg nie jest częścią ducha, mózg nie jest częścią duszy. Mózg to jest taki sam narząd jak noga i inne członki ciała. I trzeba o tym pamiętać, że y, tak jak oczy patrzą w sposób cielesny, tak mózg rozumuje materialistycznie, z dala od Pana. Zresztą tak Słowo Boże mówi, że y, dopóki jesteśmy w tym namiocie, jesteśmy oddaleni od Pana. I musimy na ten aspekt kłaść. Y, jeszcze odnośnie tego, bądźcie względem siebie jednakowo usposobieni, są takie cenne słowa z Księgi Hioba. Wypowiedział je Elichu. To jest strona 572. I tutaj ten człowiek w 32 rozdziale powiedział coś takiego. Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał. Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił. Po prostu to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że w Boży relacjach nie ma miejsca na czy to właśnie wywyższanie kogoś, sklebianie, czy chwalenie bezpodstawne. Jest oczywiście zasada, którą Pan Jezus pokazał, jak na przykład mówił do zborów, czy wielokrotnie rozmawiając, że zawsze jeśli była prawdziwa rzecz do pochwalenia, to o niej nie zapomniał. Pochwalił nawet tych, których by się okazało, że my gdybyśmy według mądrości kogoś napominali, to zapominamy o pozytywnych rzeczach. Na przykład Teatyra, gdzie Jezabel uczy głębokości diabelskich. Pan Jezus zaczyna od pochwały że Twoich uczynków jest więcej niż na początku, że ceni tą miłość, która jest w tyże i tak dalej, i tak dalej. No to jest właśnie Boży sposób patrzenia, uczciwe spojrzenie na to, co jest, a nie że jak my na przykład chcemy kogoś pozytywnie, to zasłaniamy oczy na braki, na wady. Wtedy nie wytkniemy komuś takiemu grzechu, bo chcemy miłą atmosferę stworzyć. I odwrotnie, kiedy chcemy kogoś naprostować, to zapominamy o tym, że nie składa się dany człowiek z samych pomyłek. On również ma pewne rzeczy, które z łaski Bożej wykorzystał. Chciałem powiedzieć dwie krótkie rzeczy. Yy, kiedy ma, można byśmy że będziemy zaraz rzeczywiście no, wyniośli, nie, nie będziemy wyniośli i będziemy, będziemy się starać, to też byśmy mogli oczekiwa byśmy chcieli o, oczekiwać, że tej, ta osoba też będzie yy, no, odzajemnie, gdyby to. A często może tak się po prostu no, nie zdarzyć. Niestety i to jest takie, można powiedzieć, przykre, ale po prostu pomimo tego, no, Warto to po prostu czynić szczerze, rzeczywiście, nie być nie wyniosły. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że y, też tu się mówi stąd i podaje wielkie, po prostu i wzniosłe rzeczy, a w życiu po prostu później tak to można powiedzieć, że no, y, nie idzie tak, ale też y, taki doktor y, na wykładach to czy, mówił tak, często to powtarzał, że Trzeba tu mieć materiał na piątkę w szkole, a później w życiu już zawodowym to, żeby na ten dostateczny po prostu, jak się czas upłynie, zapomni, żeby na ten dostateczny po prostu tą wiedzę, gdyby miedzi, ją no, w życiu stosować. Tak samo po prostu tutaj, tu może wyjść, się to wysoki po prostu ten poziom jest podany, a w życiu rzeczywiście na ten dostateczny byśmy mogli po prostu wykonać to słowo. 216. Ze grzechów mamy krew i wieczne otupienie. Pochany znieśmy śpiew kapłana najwyższego, co zajął mnie niebie tron. Lecz przed tym życia swego Jedna, do żywych wód prowadzi i szczerze stada sam. Jesteśmy wszyscy jedno, złączeni z ciątą by zbawienia dla nas dar. Prorockie mamy słowo, pochodniem naszych nóg, co jedzie drogą nową, jak chce nasz Pan i Bóg Przyjdzie Pan, że wtedy obleczymy, nie skazi ten stan. Jesteśmy wszyscy jedno, złożeni zbawcy krwią. jednego mamy, Ojca serca drżą, Jednego mamy Pana, co w za nas ma i śmiercią tą wyjedna zbawienia dla nas da. Czas każdy dostęp da, Nam, więc śmiało się zbliżamy, by pomoc znaleźć tam. A po skończonym boju koronę życia da ten Książę nasz pokoju, co chroni nas od zła. Jesteśmy wszyscy jedno, złączeni zbawcy krwią, jednego mamy Ojca, z radości serca drzą. by jedna zbawienia dla nas ma Śpiewamy maranata, Pan blisko jest u grud, by zabrać nas ze świata do siebie w niebios grud, Ja przyjdę po was znów, po swą oblubienicę, nie zmieni swoich słów. Jesteśmy wszyscy jedno, złączeni zbawcy krwią, jednego serca drzą. Jednego mamy Pana, co w za nas ma, i śmiercią tą wyjednał zbawienia dla nas dar. Czekamy przyjścia jednego w każdy czas wołamy więc do Niego, o weź do siebie nas, prosimy w każdej dobie, nasz Panie Jezu przy. Jesteśmy wszyscy jedno, złączeni z babcy krwią. Jednego mamy Ojca, z radości serca drżą. to wy jedna zbawienia dla nas da.